I jestem przerażony. Bardzo rzadko w ten sposób zaczynam audycję. Bardzo rzadko zaczynam audycję od tego rodzaju emocji. Zazwyczaj jest to eksplozja, entuzjazmu, humoru, dowcipu i czego tam jeszcze. Dzisiaj jestem przerażony, ponieważ pięć wiadomości, które dzisiaj trafiło na, mój, na moje biurko, na mój stół. Jest o Polsce, o naszej kochanej, cudownej, drogiej ojczyźnie. I chyba najbardziej właśnie z naciskiem na drogiej. Nie dlatego bynajmniej, żebyśmy mieli mieć więcej dróg. Moi kochani, dzisiaj wszystkie wiadomości są z Polski. I przygotowałem je sobie wczoraj. Dzisiaj rano jeszcze raz przeczytałem. I założenie było takie, że dzisiejszy odcinek podcastu będzie bardziej przypominał standardową poczekalnię, ponieważ ze względu na zewnętrzne warunki tak naprawdę w ogóle miało nie być tego odcinka. Ale jest. Ale jest. Więc on nie będzie... Um ferią do dowcipu wypełnioną różnymi dżinglami, tylko po prostu szybciutko przejdziemy, e, szybciutko, szybciutko przejdziemy przez te pięć krótkich, naprawdę prostych segmentów. I, I nie wiem, moi kochani, nie wiem jak was uzbroić na to, co, co za chwilę usłyszycie. Nie wiem, w co was wyposażyć, żebyście w ogóle przetrwali <śmiech> ten następny odcinek podcastu. I mam po prostu straszne wiadomości, bo one są straszne, ale wiecie co, dobra, to powiem tylko tak, że można na nie, na nie patrzeć też w taki sposób, że one są, że one są bardzo pozytywne dla kogoś. Ale ja czytam te dobre wiadomości i okazuje się, że, że nie jestem zadowolony. W jakiś dziwny sposób w tych obietnicach widzę, widzę jakiegoś diabła małego. Okej, okay, dobra. Część z tych rzeczy, które, przez które się będziemy przechodzić, to powinienem w ogóle, wiecie co, z jakimś specjalistą, z, z, z, z jakiegoś stowarzyszenia pracodawców czy, czy, czy przedsiębiorców. Z księgowym najlepiej byłoby przechodzić przez ten odcinek, ale wtedy on by trwał chyba dwa dni, więc... Bez dalszego przedłużania, moi kochani, zapraszam, zapraszam Was bardzo serdecznie. 12 odcinek 7 sezonu z tej serii informacyjnej. A przed nami news a w zasadzie segment numer 5. Numer 5. Będę zaczynał od dobrej wiadomości. Zacznijmy zawsze, za każdym razem od dobrej wiadomości, a potem wytłumaczmy, dlaczego ta wiadomość jest, jest czymś więcej niż dobrą wiadomością. Będzie nowy kodeks pracy cieszymy się, nie? super, wreszcie, dlaczego? bo stary kodeks pracy, wiecie kiedy był napisany? w 74 roku ja nie wiem czy wy byliście na świecie w 74 roku ja nie byłem a nawet jak już byłem parę lat później to wciąż nie było internetu Ubera nie było, wiecie, różnych takich rzeczy Amazonu innowacji w ogóle nie było wówczas i, i różnych takich fantastycznych procesów, które na szczęście dzisiaj już są, więc trzeba ten kodeks pracy w jakiś sposób zaktualizować. I jak dowiadujemy się, jest coś takiego jak komisja kodyfikacyjna, która w 2016 roku się spotkała, 15 września i chłopcy uradzili, że no, no trzeba byłoby się zająć tym kodeksem pracy, bo on jest nieaktualny i, i w tym momencie mamy coś w rodzaju takiego renesansu kodeksu pracy, nie wiem, jak to, to będzie nazwane. Reset, relaunch. No w każdym razie trzeba napisać coś nowego i to, i to jest fantastyczna wiadomość. Bo po 30 latach jest to już, po 40 w zasadzie latach jest już to nieaktualne. I to, to, to banał można byłoby powiedzieć. No tak jak, tak jak wiecie, Konstytucja Stanów Zjednoczonych napisana jest w taki sposób, że już wiadomo, że już jest nieaktualna, prawda? Czy ktoś się nie zgodzi z tym? 10 przykazań. Jeszcze, jeszcze starszy zestaw, jeszcze starszy zestaw. No przykazań, no prawd, praw też przy okazji. Też, jak wiemy, doskonale 10 przykazań jest średnio co 40 lat aktualizowane, no bo, no bo rzeczywistość się zmienia wokół nas i kiedyś to był wiek tam trzeci, piąty, siódmy, a teraz już jest XXI. I to jest zawsze argument, z którego ja uwielbiam, że jest XXI wiek, to wszystko, co zostało napisane w XX już przestaje być ważne, bo jest XXI wiek, trzeba się otworzyć na rzeczywistość XXI wieku i tak dalej i tak dalej. No i wpadł mi artykuł z Forsala, na którym opisywany jest ten, ten, ten nowy, to jest jeszcze szkic, ale oni mają nad tym głosować już jakoś tak zaraz. I to się w ogóle nazywa nowelizacja 2018, czyli można się spodziewać, że w 2019 będzie to już częścią naszej rzeczywistości. I... Przeczytałem takie krótkie streszczenie, które pracodawcy RP wypuścili na swoich, w swoich mediach, w swoich, że tak powiem, kręgach. To jest 10 punktów. Znowu taki właśnie dekalog. W 10 punktach streścili mniej więcej o co chodzi w tym nowym, w nowej wersji, w nowym projekcie kodeksu pracy. I, i tu już ta dobra informacja, jaką, jaką jest to, że mamy coś nowego, że tak powiem lekko się załamuje, przestaje. Już jakby to, to cieszyć moje serce, strudzone pracą na śmieciówkach i tak dalej. Więc taki kodeks PAK pracodawców RP jest taki, że, że po pierwsze, ponoć, a oni akurat mieli dostęp do, do, tych, do tych materiałów, zasadniczo wszystko jest wprowadzane pod etat. Czyli etat jest punktem odniesienia do każdej pracy, jaką wykonujesz. Czyli jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, zawsze dajemy w stronę etatu. Nie? Nie wiesz, jak kogoś zatrudnić? Najlepiej daj mu etat. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek daj mu etat. To jest taki safe heaven dla każdego pracownika. Będzie etat. Zawsze był, każdy marzy o etacie przecież, nie? Poza przedsiębiorcami. Ale znam takich przedsiębiorców, którzy po, po kilkunastu latach prowadzenia biznesu po prostu mówią, że etat to jest najlepsza rzecz, jaką możesz dostać. Dostajesz od pracodawcy narzędzia, miejsce, może czasami samochód, jakieś odpisy, nie? Internet, różne takie rzeczy, ubezpieczenie. I wystarczy, że musisz przychodzić do pracy i nie być pijany. To, to naprawdę wielu przedsiębiorców, szczególnie po 15 latach prowadzenia biznesu w Polsce, przekonuje. Więc teraz, moi kochani, sytuacja będzie wyglądać w ten sposób, że samo zatrudnienie a propos przedsiębiorców dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w jakichś sektorach, które polegają na przekazywaniu specjalistycznej wiedzy i wykorzystywaniu unikalnych narzędzi co oznacza, że samozatrudnienie jest, będzie no, mocno uszczuploną częścią rynku. Istotne wątpliwości dotyczące ustalenia, czy praca jest wykonywana w formie umowy o pracę, czy samozatrudnienia, jeśli będzie moment niepewności. Sąd będzie rozstrzygał zawsze na korzyść pracy etatowej i to pracodawca musi udowodnić, co jest w ogóle fantastyczne. Pracodawca zaprzeczający istnieniu stosunku pracy ma obowiązek przeprowadzenia dowodu, że praca nie jest wykonywana pod jego kierownictwem. Czyli ten zatrudniony na jakąś umowę nie będącą etatem w ogóle nie jest pod kierownictwem <głos》> zatrudniającego go. No dlaczego miałby być przecież, nie? Nonsens. No, sprowadza się to do tego, że nie, że nie można domniemać, jakby, nie można zakwestionować domniemania, że tak naprawdę powinieneś kogoś zatrudnić na etacie. Może tak, tak chyba to widzę. Punkt czwarty. Zamiast pracodawcy pojawia się pojęcie zakładu pracy. To też jest chyba taki dosyć dobry, dobre przesunięcie. Tyle się mówi o tym, że obecna partia tak naprawdę robi reinstalację sanacji. Ja myślę, że to jest za, za, za daleko powiedziane. Oni reinstalują e, drugą Polskę, Edwarda Gierka mniej więcej. Więc nie będzie pracodawcy, jest zakład pracy. Zakład pracy rozumiany jako społeczność zatrudnionych i zatrudniających. Ying Yang. Umowa na czas określony. Punkt piąty może być zawarta tylko w określonym celu. No to, to zasadniczo tak było do tej pory. A ty, na zastępstwo, na czas kadencji i tak, dalej, i tak dalej, W celu wykonania określonej pracy, projektu, kontraktu, jeżeli pracodawca wskaże, że żeby... czyli umowa na czas określony też, też, też dostaje po głowie, potem jest wypowiedzenie. I tu jest ciekawa rzecz. Z wypowiedzeniem się łączą ciekawe atuty. Wymagać będzie Wypowiedzenie pracy, zwolnienie pracownika. Wymagać będzie wysłuchania pracownika przede wszystkim. Teraz się zastanawiamy, czy będzie to wysłuchanie komisyjnie się jakoś odbywało przez specjalną komisję, czy, czy musi być z tego zapis, stenotypistka musi tam być, czy wszystko musi być nagrywane, nie wiemy jeszcze. Ponadto konsultacji ze związkami zawodowymi. No oczywiście, jeśli takie działają pracodawcy. Musisz się skonsultować ze związkami zawodowymi, czy ktoś ma zostać zwolniony z twojej firmy. Ktoś, komu ty płacisz za pracę, hmm, którą on przyjął dobrowolnie. To jest ciekawe. Procedury będą bardzo wydłużone. Jeśli są związki zawodowe, to jeszcze bardziej wydłużone. rozwiązanie umowy o pracę będzie wymagać eksperta, który wyjaśni, jak sprostać nowej procedurze. To jest fantastyczne. Nie komplikujemy prawa po to, żeby eksperci mieli zatrudnienie. Czyż to nie jest fantastyczne? Punkt siódmy. Pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, które ochroni go przed zwolnieniem. Znaczy, do... Załóżmy, że już ta cała procedura z ekspertami, ze związkiem zawodowym, cała ta komisja, jak Franz Maurer w ogóle, będzie, zdecyduje, no dobra, okej, okay, ten koleś nie nadaje się do tej roboty, w ogóle został błędnie tutaj zatrudniony, musi sobie iść. No to on wtedy może wziąć urlop, żeby sobie jeszcze trochę popracować. Chcesz jeszcze dłużej popracować? Iść na zwolnienie. Wypowiedzenie umowy z przyczyn nie dotyczących pracownika jest dopuszczalne pod warunkiem zaoferowania mu innej pracy. <głos> Pojawia się konieczność znalezienia pracy dla pracownika, który już dłużej nie będzie w firmie pracował, Pracodawca podaje do wiadomości. To, to jest coś, co. Ja nie wiem. Dobra, nieważne. Dziewiątka. Pracodawca podaje do wiadomości pracownika ustalony dla niego indywidualny plan urlopów z wyprzedzeniem co najmniej 60 dni. Urlop będzie ustalany z góry najczęściej, kiedy wyznaczy go pracodawca. A pracownik musi się do niego dostosować. Hmm, okej. Okay. Czyli tu akurat pracodawca będzie miał coś do powiedzenia, będzie mógł wybrać urlop. O matko. Dobrze, że związki zawodowe, nie będą tego konsultować, ani specjaliści z biura podróży. Pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy działających w ramach tej samej osoby prawnej, tego samego przedsiębiorstwa, muszą być wynagradzani według tych samych stawek. Czyli nie można będzie negocjować z pojedynczymi pracownikami, tylko wszystko i wyłącznie na, na kształt u, układu zbiorowego i tak dalej, i tak dalej dalej. Może, może to będzie tak, że jak ktoś jest, nie wiem, grupa jakaś tam Mercedes na fabryki w różnych miejscach, to, to wszyscy tam wkrętacze śrubek muszą tyle samo zabrać. Prawdopodobnie we franczyzach to jest jakoś tam opracowane, nie wiem. Nie, no fantastycznie, fantastycznie. Najbardziej podoba mi się punkt, w którym trzeba znaleźć pracę, komuś kogoś się zwalnia, jeśli w ogóle można kogoś zwolnić, bo to jest bardzo wiele osób komentuje ten punkt. Ja myślę, że przecież do tego nie dojdzie, bo tak jest ten kodeks pracy pisany. To jest kodeks pracy, a nie bezrobocia. nie? albo jasne. Ci ludzie mają pracować, więc nie można ich zwolnić. I, I teraz tak, mówi się o tym, że to jest takie, nie przystaje do dzisiejszych realiów, ten 74. mimo nowelizacji, mimo tam różnych rzeczy. Um, ale coś, coś, coś tu miało być o jakiejś y, y, innowacyjności, o technologiach. Wiecie, że internet jest, a wtedy nie było... Ale nic nie ma o technologiach innowacyjności. Ja mam wrażenie, że ten kodeks, przynajmniej ten, ten, ten, to, czego się dowiadujemy od pracodawców RP, to, to pisali XIX-wieczni w ogóle, tacy heavy marksiści w ogóle. Nie można zwolnić pracownika. Żeby go zwolnić, to w ogóle trzeba będzie przeskoczyć naprawdę jakieś, jakieś, jakieś, jakieś niemożemne warunki. I tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Jak, jak, jak są jakiekolwiek utrudnienia w zwolnieniu pracownika, to wcale nie sprawia, że jest mniejsze bezrobocie. Bo możemy sobie różnego rodzaju ograniczenia, możliwości zwolnienia pracownika wymyślić i one mogą brzmieć fantastycznie dla kogoś, kto jest zatrudniony. Ale zastanówmy się, czy one tak samo fantastycznie brzmią dla kogoś, kto nie jest zatrudniony, a chciałby dostać pracę. A to jest na dobrą sprawę, jak, jak, jak czytam warunki zatrudnienia, a potem zwolnienia, to mam wrażenie, że łatwiej wziąć rozwód, niż zwolnić pracownika. Czyli zasadniczo dłużej się zastanowisz nad zatrudnieniem kogoś niż nad wzięciem z nim ślubu, dlatego to się sprowadza no bo ślub to są jakieś konsekwencje wiadomo czy tam była intercyza, rozdzielność podzielność, dzieci, alimenty pół domu, pół samochodu i tak dalej, ale to wszystko wiecie to parę lat jest kwestia załatwiona, jak jest dobra wola to można to szybko załatwić, ale teraz nie moi kochani Teraz ben, będą specjaliści, którzy będą ci doradzać. Będziesz musiał znaleźć drugiego małżonka, że tak powiem, po rozwodzie komuś. To jest, to jest ciekawe, jeśli by to dalej tak porównać do ślubu. Yy, I co? I wiecie, co to, to przejdzie. To nie jest tak, że my sobie jaja robimy, pracodawcy RP coś tam napisali, yy, i nawet, nie wiem. Haha, ha, śmichy, chichy. Nie, to się nazywa nowelizacja kodeksu pracy 2018. Tak więc moi kochani, do końca 2018 roku e, już tak naprawdę jeśli chodzi o naszych e, miłościwie nam panujących to, to, to nie jest dużo czasu i myślę, że oni naprawdę się przy, z, tym, z tym pośpieszą. To tyle. Przed nami czwóreczka. Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no, to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. Numer 4 po prostu powinien zająć się czymś innym. Czwóreczka jest w ogóle w moim temacie teraz, bo, bo yy, podobnie jak połowa Polski yy, mam yy, lekką alterację głosu spowodowaną <gryw> anomaliami w śluzówkach, gardle i wszystkim innym. Jak to się mówi, chory jestem. I mam grypę. Yy, I teraz tak. Produkcja leków w Polsce. Pan Morawiecki powołujący się na Keynesa i Piketty'ego i, i, i zasadniczo człowiek, który właśnie stoi po tej stronie tak zwanej popytowej w gospodarce, która mówi o tym, że trzeba stymulować popyt tak jakby ktoś na świecie miał niezaspokojony nie, nie, nie popyt. Tak sobie można łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Czy jest ktoś na świecie, kto ma zaspokojony popyt? Nie. Więc czy trzeba się przejmować stymulacją popytu w takim razie? Nie. <laughs> Okej, okay, sorry, odpowiedziałem. Miał być, miało być pytanie konkursowe. Do wygrania na S. Pan Adolf. 70% leków, które w Polsce kupujemy, to leki zagraniczne. Tymczasem we Francji i w Niemczech 90% leków, jakie tam się kupuje, to leki produkowane we Francji i w Niemczech. Jak to strasznie brzmi, prawda? Jak to strasznie brzmi. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest tak, że 100% iPhone'ów, które kupujemy w Polsce to są amerykańskie iPhone'y a 100% iPhone'ów, które kupują Amerykanie to iPhone'y amerykańskie i czy to nie jest oznaka deficytu handlowego wynoszącego 100% mniej więcej w tym momencie, czy 200, bo to się powinno zsumować albo pomnożyć 10 tysięcy w ogóle deficyt od razu procent, deficyt handlowy no skoro mówimy o stronie podażowej w gospodarce no to jedźmy na, jedźmy na całego, nie? Będziemy stymulować popyt teraz. No i jest coś w tym nie tak że te leki nie są produkowane w Polsce. Nie? Jest coś nie tak. Zastanawiam się, kiedy, kiedy, kiedy pan Mateusz Morawiecki odkryje, że jest coś nie tak, że ludzie jeżdżą na wakacje do Hiszpanii, czy tam gdzieś gdzie sobie chcą jechać na Syberię. Nie? Dlaczego nie zostaną w Polsce? Przecież Hiszpania oferuje im jakąś, jaką, jakieś dobro pod tytułem, na przykład, nie wiem, wakacje na Costa Brava. No to jest produkt hiszpański. A zamiast pojechać, nie wiem, do Rucianenida. Nida. Dlaczego Rucianenida Nida przegrywa z Costa Brava? czy jest zbyt mało innowacyjne, czy trzeba odpalić rządowy projekt Nida 2.0. Nie, nie wiem, Pod, podsumam pomysły. Ja wiem, że tego, tego podcastu słuchają też zwolennicy bardzo dobrej, coraz lepszej zmiany, więc, więc tylko pytam. Najpierw jest to, że pan Mateusz Morawiecki ogłosił właśnie nowy, fantastyczny program, jakim jest Instytut Biotechnologii Medycznej, który ma właśnie zmienić tą, tą proporcję. To teraz w Niemczech będą polskie leki kupowane, a u nas, nie wiem, czy jakoś tak bo my będziemy produkować leki i te leki będą innowacyjne, one będą w ogóle najlepsze. One będą po prostu najlepsze. Dzięki temu, że pan minister Morawiecki, który tak jak mówię jest po tej stronie popytowej w ekonomii, ogłosił to razem z ministrem, który ponoć jest po stronie podażowej. A taki jedyny minister oskarżany o to, że jest po stronie podażowej, to jest Jarosław Gowin, który są często mówił o tym, że się wychował na Hajeku i Misesie. Jak dostał płyta dla posła nawet, to, to się zarzekał, że on, on, on i Donald Tusk są wychowani na Hayeku i Misesie i oni razem to ogłosili. Tak więc będziemy mieli coś takiego jak, jak, jak Instytut Biotechnologii Medycznej. To brzmi jak coś dużego, nie? Instytut. Instytut znaczy się, że będzie budynek i będzie taka czerwona, blaszana tabliczka z białymi, wielkimi literami INSTYTUT. Biotechnologii medycznej, to będzie brzmieć poważnie. No Okazuje się, że no nie, nie będzie czegoś takiego, tak naprawdę, to jest tylko taki, to jest coś jakby, nie wiem, coś jak startup, ale tak nie do końca, bo on jest tam gdzieś. Nie będzie tego instytutu, nie będzie budowli, nie będzie budynku, nie będą mieli nawet własnej pieczątki. Chociaż może pieczątkę, nie wiem. W każdym razie nie będzie instytutu. Będzie, będzie, to jest tak naprawdę program grantów i są naukowcy, e, głównie zrzeszeni dookoła Wrocławskiego Centrum Badań, e, EIT. Tak więc, a oprócz tego będą tam zespalać się z tym jakieś jednostki akademickie, tak więc to nie będzie nic takiego twardego na ziemi, tylko będą pieniądze właśnie państwowe szły na to, żeby leki były tańsze, przede wszystkim, żeby były polskie, bo to jest najważniejsze w leku, żeby był polski. A potem się zastanawiamy, czy on jest tani, czy on tu leczy cokolwiek, wiesz, czy on jest tam łatwo go przełknąć, czy nie. To tam potem, nie? Czy jest ładny design pudełka. Ważne, żeby był polski, potem, żeby był tani, no i to sprawi, że, że jak będzie polski tani, dobry, lepszy od niemieckiego, francuskiego, to branża biotechnologiczna będzie rozkwitać w Polsce za pomocą tych grantów. Na rozkaz, ustawą po prostu zostało to, zostało to wprowadzone, bez jakby przyglądania się temu, dlaczego, na czym może polegać przewaga konkurencyjna powiedzmy Francji w produkcji jakichś leków, jakby, jakby kto by miał się temu przyglądać, nie? Dlaczego jest przewaga konkurencyjna Costa Brava nad Ruciana Nida? E, może Ruciana Nida powinno zająć się czymś innym, żeby, żeby, żeby mieszkańców Costa Brava zachęcić do kupowania czegoś, co jest wyprodukowane w Ruciana Nida. Produkt czy usługa, no wymyślam oczywiście, wiadomo, że Ruciana Nida to, to, to, to nic, no ale w Piszu chociażby, nie? W Augustowie Dajmy szansę polskim jeziorom. Nie, tak serio. Tak więc znowu mamy, mamy walenie w bęben, że, że jak coś jest kupowane i jest zagraniczne, to jest, to jest złe. To jest złe. I w ten sposób tracimy. Um, um, tak sobie po, po prostu rozejrzałem się po moim biurku, wiecie. Serio. Ja nie wiem, czy ja mam coś, co powstało w Polsce na tym biurku. Tak jesteśmy biedni. Patrzcie, nawet chusteczki mam z Jeronimo Martins, a kubek mam polski, nie, jakiś nie polski, chiński. Patrzcie, nie, nie mam polskich rzeczy na, na, na stole. Na krześle jest jedna polska rzecz, ja jestem, ale to mało, naprawdę. Mikrofon też chyba jakiś taki z Bangladeszu trochę. Donald Trump is, is, is, is right in saying free and fair trade. Like with China, for instance, we have huge imbalance in trade, one to 12. We export to China with the for, for the goods and services for two billion of dollars, and we import from China for 24 billion of dollars. So I fully subscribe to Donald Trump's free and fair trade. Fajna rzecz dla, dla tych z Was, moi drodzy, którzy macie spółkę Limited albo pracowaliście na przykład kiedyś w Anglii, założyliście tam kiedyś działalność jednoosobową, może spółkę, może coś, albo pracujecie dla, dla, dla jakiejś zagranicznej firmy, a mieszkacie w Polsce, bo będą kolejne zmiany związane z unikaniem opodatkowania. I tutaj dobra wiadomość jest ukryta wewnątrz tej, tej jakby tej wiadomości. Tutaj trudno mi będzie zacząć od pozytywnego aspektu. Moi kochani, yy, Gazeta Prawna donosi, że, że, że koniec w Polsce już ever nastąpi przed nami, yy, definitywny, z przenoszeniem aktywów albo rezydencji podatkowej do innego kraju tylko po to, żeby uniknąć płacenia PIT lub CIT. Yy, oczywiście nie będzie to rozwiązane w ten sposób, że w jakikolwiek sposób, nie wiem, podatki zostaną obniżone, czy, czy będą jakieś nowe umowy dwustronne tam w ramach unikania opodatkowania podwójnego itd. Znaczy w ramach unikania oczywiście, bo jest unijna dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania i zasadniczo kwestia ma polegać na tym. Każdy kraj oczywiście kombinuje jak może, żeby u niego płacić podatki, co sprawia, że, że do pewnego stopnia... I, I wszystkie kraje Unijne się z tym zgadzają, że było jasne. To, to nie jest tak, że ktoś, ktoś, ktoś się wyłamuje, bo, no bo to by było bez sensu, nie? Aczkolwiek ja troszeczkę pamiętam takie czasy, kiedy właśnie mówiono o tym, że Unia Europejska jest o tyle fajna, że możesz sobie założyć firmę na Węgrzech, możesz sobie założyć firmę gdzieś tam w, w Anglii czy gdzieś i sobie siedzieć i nie ma podwójnego opodatkowania. Możesz sobie podróżować po całej Europie i mieć z tym spokój, nie? W rzeczywistości jest jeszcze, wiadomo, rezydencja podatkowa, gdzie spędzasz większą część roku, gdzie masz rodzinę, to są różne rzeczy, które też wchodzą w grę, ale mam wrażenie, że z tego się powoli zaczyna, zaczyna Europa wycofywać, tak od mniej więcej dwóch do czterech lat. Polska bardzo mocno chyba, chyba bierze sobie do serca tą, tą dyrektywę przeciwko opodatkowaniu i kwestia polega na tym, że w momencie, w którym już by ktoś chciał przenieść rezydencję podatkową albo przenieść aktywa swojej spółki, to będzie musiał zapłacić PIT albo CIT od hipotetycznego zysku. nie? Ja tego nie rozumiem, moi kochani, żeby było jasne. To nie jest tak, że ja wam to wytłumaczę. Ja tu bardzo wielu rzeczy nie rozumiem. Ja tylko słyszę o tym, że będzie podatek od hipotetycznego zysku. Dodaję sobie do tego nowy kodeks, pak pracy i, i mam wrażenie, że chyba ktoś bardzo mocno chce żeby w Polsce nie było przedsiębiorców, że ktoś na tym bardzo mocno pracuje i, i, i się zastanawia, co zrobić, żeby ich było mniej. Bo ja rozumiem taktykę, wiecie, taką, taką populistyczną oskarżania przedsiębiorców o całe zło, że to oni powodują bezrobocie, oni są za bogaci i tak dalej, bo to, to działa na masy. Ale są politycy, którzy używają takiej narracji, ale w działaniach są zupełnie inni. Mam wrażenie, że, że trochę Macron jest taki, nie? że on w sumie tak z jednej strony mówi tak głośno napierdziela jak stary socjalista, ale taki kurczę, nie wiem, no balansuje gdzieś to wszystko potem w praktyce. Tymczasem w Polsce mamy odpalaną petardę po prostu zupełnie w toj toju um, i nikt nie widzi w tym nic złego zupełnie. Zgodnie z dyrektywą hipotetyczny zysk ma być wyliczony jako różnica pomiędzy wartością rynkową przenoszonego za granicę majątku, a jego wartością dla celów podatkowych, czyli kosztami jego nabycia lub wytworzenia, które nie zostały wcześniej zamortyzowane. Całe szczęście, że nie muszę się nigdzie przenosić i nie płacę żadnych podatków hipotetycznych. Danina będzie pobrana, gdy przedsiębiorca przeniesie swoje aktywa z centrali w jednym kraju, np. w Polsce, do stałego zakładu zlokalizowanego w innym państwie przeniesie rezydencję podatkową do innego państwa, przeniesie przedsiębiorstwo do innego kraju poza Polskę. Bruksela, znaczy takie rozwiązania są stosowane np. w Niemczech. Bruksela nalegałaby rozszerzyć przepisy na wszystkie 28 krajów członkowskich, bo obecnie bardzo łatwo jest uniknąć podatku. I to jest ta dobra wiadomość schowana w tej, w tej nie wiem, ciekawej wiadomości o podatku od hipotetycznych zysków, które to podatek zupełnie będzie niehipotetyczny, będzie autentycznie realny na twardo i zresztą są podane wyliczenia, kiedy można go płacić i jeśli ten transfer... Aktywów albo rezydencji odbędzie się we, wewnątrz krajów obszaru, europejskiego obszaru gospodarczego, bo tam jeszcze w to wchodzi Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i tak. To pobór podatku będzie odroczony o 5 lat. Ewentualnie, jak zbankrutuję, to będziesz musiał, jak zbankrutujesz, to od razu będziesz musiał ten podatek zapłacić. Nie, to wszystko jest bardzo wyliczone, tak więc to nie są hipotetyczne jaja. Nie, tą stroną, gdzie trzeba płacić, to już się wszyscy naprawdę konkretnie zajęli. Teraz jeszcze zajęli się też tym, który ma te, te, te zyski wyprodukować, tylko jeszcze nie wiadomo, jak te zyski wyprodukować i gdzie one będą, jakie i tak dalej. Bo to jest zadanie przedsiębiorcy, to jest jego obowiązek społeczny, żeby on przecież napierdzielał i tyrał. Oczywiście też w ramach nowego kodeksu pracy, który jest fantastyczny. Tak więc jest super, a dobra wiadomość to jest taka, że właśnie bardzo łatwo jest uniknąć podatków. Czyli może rzeczywiście to jest dobra, znaczy... Tak jak mówię, no to nie jest dobra wiadomość jako całość, ale, ale Bruksela nalega, żeby, żeby wprowadzić tą dyrektywę, ponieważ, ponieważ łatwo jest uniknąć podatku, no to, to, to chyba dobrze, nie? Że, że łatwo jest uniknąć podatków. Um, I aha, będzie to pobierane zasadniczo na etapie zmiany rezydencji podatkowej. Dobra, to tyle. To hipotety... Jak już wiecie, bo to już jest case, to już jest case, coś takiego zostanie. Jak już można hipotetycznych zysków podatek pobierać, to, to teraz to jeszcze jest skomplikowane, mało osób przenosi tą rezydencję, ale też nie wiemy, nie? Ktoś będzie chciał zmienić spółkę ZOO na, na komandytową, z, z, z, czy coś, no to... to, to... Dobra, nieważne, okej, okay, dobra, never mind. Dobra, wchodzimy, jeszcze na chwilę wyjdziemy w kryptowaluty, e, a potem już będzie na słodko. Tutaj wolność jest z całą pewnością ograniczona. Agent Tomasz to ja. Nagrywam wolnościowe podcasty, kręcę dokumenty, wydaję książki...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 i wybierz wysokość zadeklarowanego wsparcia. patronite.pl łamane przez agent. patronite.pl łamane przez Bo ja się kryptowalutami postanowiłem w ogóle nie zajmować w tym podcaście, powiem Wam szczerze. Numer dwa. Kilka razy mieliśmy tylko wiadomość o tym, że kolejne państwo próbuje... E, Tworzyć jakąś swoją walutę, krypto, niby państwową, ale nie do końca państwową, bo powiązaną na twardo z tą walutą, nie krypto. Iran ma coś takiego zrobić, teraz Petro, mówiliśmy o Petro w Wenezueli, czy Petru, nie pamiętam jak się to nazywa. Um, miał być dupoleń du, du w Polsce, potem się okazało też, że to nie do końca jest projekt rządowy, mimo tego, że za jakieś rządowe pieniądze miał być robiony. Tak jakiś, jakiś, jakiś, przyznam bo szczerze, ja do końca też nie, nie kumam techniki blockchain, więc nie będę się wypowiadał. Ale moi kochani, jeśli wy kumacie technikę blockchain i, i mimo nagonki e, rządu polskiego przynajmniej, na, na, na całą filozofię krypto-blockchaino-bitcoinową, mimo tej nagonki, nie wiem, wciąż czujecie, że może to nie jest zły pomysł się w, się w to bawić i, i może inwestować, może, może tworzyć jakieś rozwiązania cyfrowe pod to, to słuchajcie, była minister cyfryzacji, którego już ministerstwa niestety nie ma, pani Anna Streżyńska ma firmę MC2 Solutions. W zasadzie MC2 Solutions powinno być. Ta firma nazywa się MC2, MC2, nie dlatego, że jest dwóch MC w zespole, tylko dlatego, że to jest jakby Ministerstwo Cyfryzacji 2, nie? MC2 taką firmę ma fajną, jest szefową tej firmy i szuka programistów, którzy są zaznajomieni z blockchainem, czyli dziewczyna przeszła trudną drogę, można by było powiedzieć, od, od, od rządu, który walczy z, ze wszystkim, co jest krypto, otwarcie walczy, żeby było jasne, do firmy, która będzie teraz rozwijała technologię blockchain i, i, i szuka pracowników. No właśnie, bo na tym jest cały, cały joke, na tym polega internet rzeczy, inteligentne miasta, technologia blockchain, firmę MC2, kogo potrzebuje, no, deweloperów blockchaina, dostajemy dużo zleceń, dlatego potrzebni są nam nowi ludzie do ich obsługi, szukamy mistrzów fachu i osób do przeuczenia. więc spoko, kolejna dobra wiadomość, przynajmniej dla części, jak ja mówię, same dobre wiadomości dla części słuchaczy tego podcastu, a ja mówiłem o nagonce, jaką, jaką bo ona już nie jest częścią rządu, pani strażyńska. Więc już jakby może działać na rynku, już może robić, co chce. Ale co się, co się w rządzie dzieje, jeśli chodzi o kryptowaluty, to się yy, można przekonać, jeśli odpalicie sobie, słuchajcie, na YouTubie fantastyczny filmik. Jest naprawdę rewelacyjny, polecam. Nazywa się Straciłem wszystkie pieniądze. I mam mieszane uczucia co do tego filmu, ponieważ jest, yy, yy, jakby to ująć, tu jest zestaw, zestaw niekonsekwencji. Kwestia polega na tym, że zasadniczo, że NBP, Narodowy Bank Polski, wydaje pieniądze prawie 100 tysięcy złotych, no tam 91 coś, tysięcy złotych. Czujecie? 90, jeszcze raz powtórzę, 91 tysięcy złotych wydaje NBP, Narodowy Bank Polski, żeby obrzydzić ludziom kryptowaluty. Żeby, nie żeby nas czegoś nauczyć o tym. To nie jest kwestia nauki, że słuchajcie, chłopaki, to jest jak ze wszystkim. Można wtopić, można zyskać, jasne. Ale trzeba umieć, trzeba się bardzo dużo nauczyć, trzeba czytać książkę, pójść na seminarium itd. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Po prostu na no, wszelki wypadek obrzyćmy to ludziom. Ma być prawdziwa waluta drukowana w naszej mennicy i tyle. Um, I postanowili wydać pieniądze, zrobili stronę uważaj na kryptowaluty.pl i zasadniczo przekaz jest taki, że to jest takie Amber Gold razy 10, no chyba, chyba nawet troszeczkę mieści się to w tej, w tej estetyce, którą pan Morawiecki zaprezentował dziennikarce Bloomberga, że, że, że tak, mamy Bitcoina, będziemy go regulować, bo mieliśmy kiedyś Ambergold i to jest taki Bitcoin. <grym> Co trochę, nie wiem, czy, czy oznacza, że, że ja czegoś nie wiem o Bitcoinie, czy o Ambergold, albo, albo, albo wielu rzeczy na ten temat, nie wiem. Zakładam, że to jest bardzo możliwe. No Gdyby, gdyby wszystkie rzeczy o Ambergold były oczywiste, no to przecież komisji nie trzeba byłoby powoływać, Nie? Tak więc, Bitcoin to Amber Gold i my go uregulujemy i zakażemy. Na jakim terytorium nie było to powiedziane. W jakich, jakby nie wiem, jakie będą kary za, za, za posiadanie bitcoina, nikt tego nie wie. Ale jest czarny PR budowany mocno wokół kryptowalut. Słuchajcie, obejrzyjcie ten film. Straciłem wszystkie pieniądze. On został wyprodukowany za pieniądze z NBP przez ekipę niejakiego Marcina Dubiela. Marcin Dubiel to jest, to jest taki koleś, który robi różne dowcipy na internecie, na YouTubie, tam podkłada jakieś tam pierdzące poduszki, czy robi inne rzeczy i robi takie, takie, takie, takie wiecie, chichrajki, Nie, To nie jest nic poważnego. Ja w ogóle o tym gościu nic nie słyszałem wcześniej. W ogóle go nie znałem. Nie znał go ani osobiście, ani nie znam jego twórczości. I dzisiaj rano obejrzałem sobie specjalnie ten filmik, a potem zobaczyłem, co to za kanał i patrzę, na tym kanale są same żarty. Nie? Dużo ludzi to ogląda, on ma tam z milion subskrypcji, ale, ale są tam same takie, takie żarty, no takie bzdury. nie? Spoko. Um, I teraz ktoś w NBP wpadł na to, żeby przynieść gruby hajs gościowi, który jest znany z tego, że jest dowcipnisiem i robi sobie różne żarty z ludzi. Jego kolejnym żartem jest ostrzeganie przed kryptowalutami. To ma być jego kolejny film. Mogę poczytać poczytajcie sobie komentarze, pod filmem straciłem wszystkie pieniądze, bo to jest y, kopalnia po prostu, rak kontentu. Um, nie, no super, w ogóle piękna rzecz. Film jest w ogóle bardzo profesjonalnie zrobiony. Nie wiem, ile go kręcili, dwie godziny. Powstawał, opowiada o tym, że człowiek, ten dubiel, uwierzył, że ktoś zrobi mu prywatnego, prywatną walutę i on dał mu pieniądze, jakieś całkiem spore pieniądze i za te swoje dubiel, koiny czy tam coś zaczyna kupować samochody, zaczyna kupować różne rzeczy, ale potem się okazuje, że ludzie nie, nie biorą tej waluty na poważnie, a on wydał już wszystkie swoje pieniądze na zakup tych dubiel coinów. Słuchajcie, kupy to się nie trzyma żadnej. Jest zrobione fatalnie, a się świetnie ogląda. Szczególnie część z komentarzami. Naprawdę fantastyczna rzecz. Czyli fajna, fajna sprawa, nie? NBP, do, do czego jest bank, nie? Do czego jest bank? Po to, żeby wydawać pieniądze na, na obrzydzanie ci po prostu innych produktów. Nie, super. Naprawdę ruch fantastyczny. Podziwiam gości. Ja nie, wiem, ja nie wiem, czy całe 90 tysięcy złotych poszło na ten film. Podejrzewam, że, że, że nie, albo to jest po prostu skok na kasę, bo, bo przyznajcie, ten film trwa 5 minut, jest nakręcony lustrzanką na stojąco, z, z fatalnym dźwiękiem, z fatalnym aktorstwem i nie wiem, wynajem, wynajem jakiegoś tam Lamborghini, czy Korwety, czy co to było, bo musieli trochę pokazać, że on chce coś kupić, to tam musieli pojechać na jakimś, nie wiem, coś. O matko, i to kosztowało 90 tysięcy złotych. Nie, no fantastyczna sprawa. No tak jak mówię, nie, pewnie, pewnie, prawdopodobnie nie całe. Są teraz jakieś, jakieś zgrzyty, bo okazuje się, że ten film powinien być oznaczony jako płatna promocja, a nie został oznaczony. Nie ma informacji, że jest częścią kampanii NBP, i, a powinien zostać oznaczony, bo to teoretycznie za podatkowe pieniądze i tak dalej. W ramach jakiejś politycznej akcji to się wszystko kupy nie trzyma. Wiemy tylko, że, że i to tak fajnie jest. Nie, nie powiem, która to gazeta to napisała. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Chyba Spidersweb, bo mam tu z kilku gazet pościągane komentarze w ramach podpórki. I goście mówią, że beneficjentami, znaczy oficjalnie beneficjentami tej kampanii, no, mieli być ludzie, prawda, żebyśmy nie zostali oszukani przez podłych, tym kryptowaluciarzy i tak dalej, Ale okazuje się, że największymi beneficjentami został Google, Facebook i TVN bo na Google trzeba było dopalić pieniądze, żeby to się rozeszło, na Facebooku dopalić posty, żeby to się rozeszło, a TVN jest, jak się okazuje, jakimś pośrednim producentem tego filmiku, więc, bo jest w jakiejś sieci partnerskiej, ta jakaś tam firma i tak dalej, która należy do TVN, jak się okazuje ostatecznie. Więc pieniądze poszły do Google'a, do Facebooka i do TVN-u i to jest... Też dobra wiadomość, jeśli jesteście w Google, Facebook'u albo w to, to może wam coś z tego skapnie. your final question on Bitcoin or cryptocurrencies. Do you look at them? What do you we think look of... at them? We warn uh, um, uh, the public uh, will you regulate with regard them? To, we, we are going to regulate them more. We, we we currently fight with some shadow banking type activities. So uh, Bitcoin and plus shadow banking, we we've experienced some, um, some um, very big shadow banking scandal a couple of years ago called Amber Gold. And we don't want to have another one. Okay, very quickly, how would you regulate them? Would you to Numer 1. Na koniec zawsze są desery. Też polski, ale już taki e, otwierający się na, na, na zachód, trochę też na wschód pewnie. Słuchajcie, Komisja Europejska odmówiła prawa do korzystania z nazw, które sugerują produkt mleczny w przypadku wyrobów pochodzenia roślinnego. Tak więc nie będzie czegoś takiego jak masło orzechowe w Polsce. Nie będzie masła migdałowego, nie będzie masła kakałowego, nie będzie mleka migdałowego, sojowego, kokosowego, nie będzie kokosowej śmietanki i różnych takich innych rzeczy. Mm. To jest WP Finanse, pisze o tym, że jest to coś w rodzaju dyskryminacji producentów obecnych na rynku krócej niż 30 lat, ponieważ tam jest takie zastrzeżenie, że wyjątkiem od tej zasady mogą być producenci, którzy udokumentują przynajmniej 30-letnią obecność produktu na danym rynku. 30 lat, poczekaj, kiedy to było? 87 rok, czy w 87 roku w Polsce. Istniał jakikolwiek podmiot, który istnieje obecnie, i czy on wypuścił jakiś produkt, który istnieje obecnie, i ma w nazwie mleko albo masło jakieś tam? Otóż po całych kilkudziesięciu sekundach bardzo głębokich badań możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie ma w Polsce takiego produktu. Tak więc. Yy, nie będziemy, nikt nie będzie nikomu niczego zazdrościł, nie będzie żadnej zawiści, po prostu wszyscy porówno muszą zrezygnować z tych nazw. Yy, trzeba będzie w takim razie wymyśleć jakieś, jakiś, jakiś erzac, jakiś odpowiednik słowa mleko albo masło, bo, bo ktoś się przyzwyczai do hasła masło orzechowe, to nie wiem, nie nie, nie mam pomysłu, autentycznie nie wiem, ale wiecie, to jak tak z oscypkami było, nie? nagle się pojawiły scypki, uscypki, podcypki, Wyglądają tak samo, smakują tak samo, coś tam małym drukiem jest napisane inaczej, ale z daleka, wiadomo, przychodzisz tam na Krupówkach, po siedmiu piwach, wszystko ci jedno, co tam jest napisane. Bo żeby zaspokoić gastrofazę. I teraz jak z masłem orzechowym, bo ja nie wiem, czy to jest tak równie dobrze popularny produkt w kwestii zaspokojenia gastrofazy na Krupówkach, nie wiem, dowiemy się. No, ale to tak a propos, a propos słodkości. Nie? I teraz tak, myślę, że, że to powinno nam otworzyć, otworzyć bramkę do jeszcze jednej grupy produktów, bo to chyba chodzi o to, żeby ktoś nie pomyślał, że coś jest masłem albo mlekiem, a, a, a kiedy to tak naprawdę nie jest masłem lub mlekiem. Ja nie wiem, czy są już w Unii Europejskiej, w, czy Komisja Europejska ma już w planach regulacje związane z kosmetykami, bo chciałem nie skromnie zauważyć, że po pierwsze to absolutnie nikomu nie przeszkadza żebyśmy, żebyśmy zaczęli od tego że to jest coś co absolutnie nikomu nie przeszkadza więc nie jest to żaden pożar który trzeba ugasić naprawdę nikt z tego powodu nie cierpi ale jak sobie pójdziemy do, do jakiejś drogerii z perfumami perfumeria to się nazywa to tam jest dużo jakiegoś mleczka do twarzy jakiegoś masełka na zmarszczki jest mnóstwo takich nie są jakieś tam jogurciki do pięt wszystko się tak śmiesznie nazywa to jest wszystko to samo to jest, to jest jakaś tam biała maść to jest wszystko jakaś, jakaś, jakaś nie wiem mutacja kremu zwykłego no ale spoko i to ma takie nazwy I teraz się zastanawiam czy przypadkiem w pierwszej kolejności Komisja Europejska za to się nie powinna wziąć bo ktoś pomyśli że to jest mleczko na zmarszczki i zacznie to pić nie? że jak wypijesz tam litr mleczka na zmarszczki to ci zmarszczki się, się, się na przykład tam jakoś ustecznią wygładzą ja myślę, że nawet to jest o wiele bardziej niebezpieczne niż mleko kokosowe, które można spokojnie wypić i naprawdę nic się złego nie stanie. No nie wiem, to taka propozycja do Komisji Europejskiej, żeby się jak najszybciej zajęli problemem, który, tak jak mówię, nikomu zupełnie nie przeszkadza. Jak najszybciej. Jeśli już mają się zajmować problemami, to prawdziwymi problemami które nikomu nie przeszkadzają. Nie, nie wiem, jak ci goście na to wpadają. Nie mają za dużo czasu po prostu. Za dużo czasu, za dużo pieniędzy, wiecie. I człowiek jakby... Było jakieś takie powiedzenie, chyba to, to, to Anglicy mają coś takiego, nie, że puste ręce są, są siedliskiem diabła. Jest, jest coś takiego po angielsku. Nie wiem, czy jest coś takiego w Polsce. Że, że kogoś zostawisz za długo i, i, i on po prostu ma, ma za dużo czasu, za dużo pieniędzy, to zaczyna robić bardzo złe rzeczy i zaczyna wpadać na głupie pomysły. Hmm. Rentierzy. Okej, okay, moi kochani, to była piątka jakże zabawnych newsów z Polski. Ja do dzisiaj nie mogę przestać się śmiać. Mam po prostu skręcają mi się kiszki ze śmiechu, leżę na podłodze i nie mogę przestać odreagowywać tego pakietu. Jeszcze taki, taki news na koniec, to wiem, że to się jakoś nie zmieściło do dzisiejszego naszego podsumowania, ale nie wiem, czy braliście kredyty we frankach, bo, bo, bo ponoć jest już coś tam, nawet prezydent Buda coś podpisał chyba. A nie wiem, bo tak jak mówię, nie wczytywałem się w to, ale zasadniczo dobra wiadomość dla frankowiczów, że państwo będzie ich ratować. Będzie im wysyłać pieniądze. Dostanie taki f -f -f Franco Plus? To się będzie ten program nazywał, nie pamiętam. E Franco Plus, czyli będą pieniądze dla ludzi, którzy wzięli kredyt w obcej walucie. Nie? E super. Czyli mamy, to, czyli jakby, Jakbyśmy chcieli podsumować ten tydzień, tak na szybko, to co mamy? Nie możemy używać mleka i masła kokosowego? Spoko. Rząd za to wydaje pieniądze z podatków na filmiki głupawe u jakichś pranksterów na YouTubie, żeby straszyli Cię przed kryptowalutą, żeby żył w strachu, że tylko i wyłącznie NBP tak naprawdę zapewnia ci, zapewnia ci jakąś wartość. Tymczasem okazuje się, że jak łebska babka wypadnie z rządu, zostanie wysunięta z rządu, to potrafi sobie radzić na zewnątrz i zakłada prywatną firmę, w której naprawdę daje ludziom pracę. I w tym momencie widzimy wartość tej osoby tak na dobrą sprawę. Będziemy mieli polskie leki, oczywiście za, za które będzie płacił rząd tylko po to, żeby były one tańsze i żeby były polskie. To się, zresztą dobre wino jest tanie, bo dobre, tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie. To jest, to jest ta metoda. Co mamy? Nowy kodeks pracy, który sprawi, że nie będzie można zwolnić człowieka. Ja to przerabiałem w Hiszpanii kiedyś bezrobocie raczej wzrosło niż spadło po czymś takim. I co mamy jeszcze? No i nowy kodeks pracy, o którym mówiłem i przenoszenie rezydencji podatkowej, jak już masz dość tego wszystkiego, jak już nie chcesz płacić za spoty NBP na YouTubie, jak już nie chcesz, nie wiem, spotykać się przy każdym zwolnieniu pracownika, jeśli zatrudniasz i masz ich, ich sporo i chcesz, nie chcesz spotykać się z jakimiś <śmiech> wymuszaczami różnego rodzaju przysług ze związków zawodowych, masz tego dość, i nie jesteś specjalistą od blockchaina, który może znaleźć pracę u pani Streżyńskiej. i Nie chcesz się płacić na głupowe reklamówki, i będziesz chciał się wynieść z Polski i przenieść swoje, swoją firmę za granicę, bo nie chcesz płacić pieniędzy na ludzi, którzy wzięli kredyt walutowy. I nie chcesz płacić na takie rzeczy, nie chcesz płacić na te spoty MBP itd. itd. Będziesz chciał przenieść swoją firmę za granicę, to zapłacisz podatek od hipotetycznych zysków. Tak można byłoby skapsulować całą dzisiejszą, moi kochani, audycję. Ja wam życzę miłego weekendu. I wiecie, to, to wszystko się wydarzyło w jeden tydzień. Ja mówię o rzeczach z tego tygodnia, ja nie mówię o jakimś ogólnym portrecie naszej rzeczywistości, wszystko, cała Polska i tak dalej. Nie, to jest jeden tydzień, to co mówię teraz, to jest jeden tydzień. A pewnie i tak mogłem wczoraj, nie wiem, głębiej wsiąść nad tym, znaleźć mnóstwo innych rzeczy podobnych, może nawet straszniejszych, ale to jest tylko pięć, pięć, pięć segmentów dzisiaj bo tyle mamy co piątek. Podsumowujemy miniony tydzień w newsach pominiętych w innych podsumowaniach. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, wszystko było o Polsce. Moi drodzy, widzimy się jutro na Liberty Festie w Warszawie. Ja mam zresztą bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ prowadzę rozmowy z Johnem Tami. to jest w ogóle fantastyczna osoba, z Josefem Shimą, z Tomasem Obrejem z Londynu i Witem Jedliczką. Wit, Jedliczka wiadomo, Liberland, Joseph Schima, Instytut Cevro i John Tammy, który jest po prostu, nie wiem, ten człowiek robi tyle rzeczy, że trudno go opisać i Thomas Aubrey, który jest specjalistą od tak zwanej, od promocji postępowego kapitalizmu, więc więc pogadam sobie trochę z typem, a do Wita Jedliczki już mam całą listę bardzo dziwnych pytania propos tego, co się dzieje z Liberlandem? I o co tak naprawdę w tym wszystkim od początku chodziło? Tak więc sobota i niedziela, ja mam bardzo fajne spotkania z tymi ludźmi. Prowadzę z nimi wywiady podczas, podczas Liberty Festu. Freedom Festu, Liberty Festu. Ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie na stronie asbiro.pl, seminarium, jutro i pojutrze. Więc ja w tym momencie już wracam do, do, do, do moich gości. Przygotowuję się na rozmowy z nimi. Jakiś jeszcze, nie wiem, syrop na gardziołko. Sprawdzę, czy, czy, czy syropik był w Polsce wyprodukowany. Jak, jak był, to, to nawet dwa razy większą dawkę wezmę. A co? Będę wspierał w ten sposób popyt wewnętrzny, stymulował. <laughs> Będę go stymulował i jakaś taka fajna rzecz się wydarzyła w tym tygodniu, że rozmowa z Frederico Fernandezem, którą mieliśmy przed dwoma tygodniami, znalazła się w newsletterze Austrian Economic Center. Została podlinkowana jako, jako część ich, ich newslettera. Nie ja wiedziałem, że tak centrum szkoły austriackiej, nie? austriackiej szkoły ekonomii może sobie tak wziąć czyjś podcast i tak sobie po prostu go podlinkować do, do newslettera. No, no nie wiem, czy tak można, moi kochani. No nie wiem. Prawa autorskie, własność intelektualna. No, więc, więc bardzo się cieszę, że to się komuś gdzieś tam w Austrian Economic Center spodobało. Bardzo się, bardzo się cieszymy. No i tak jak mówię, miłego weekendu. A jak jesteście w Warszawie, to wpadajcie na, na Liberty Fest i się tam Fest z, z, zlibertyzujemy. Do usłyszenia. Agent Tomasz.